Ewangelia Łukasza, rozdział 24. A pierwszego dnia po sabacie bardzo rano przyszły do grobu, niosąc rzeczy wolne, które były nagotowały i niektóre inne z nimi, i znalazły kamień odwalony od grobu. A wszedłszy w grób, nie znalazły ciała Pana Jezusowego. I stało się, gdy się dlatego zatrwożyły,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 Lecz gdy oni jeszcze nie wierzyli od radości, ale się im dziwowali, rzekł im Macie tu co jeść. A oni mu podali sztukę ryby pieczonej i plastr miodu, a on wziąwszy, jadł przed nimi i rzekł do nich. Też są słowa, którem mówił do was, będąc jeszcze z wami